Któż zbada, jakim upiększeniom i zeszpeceniom uległ w ciągu wieków takiej relacji serwantesowski wątek? Ileż zmian, jak szczap drzewnych, dorzucono do starego ogniska. Któż opracuje tego ludowego Don Kiszota, który powstał z literatury, tak samo jak Iliada powstała z bajki ludowej? Pastuchy porozpierali się po ziemi, rozłożyli wygodniej. Zrobiono nam miejsce przy ogniu, który gasł i rozpalał się kolejno. Za naszymi plecami konie grzewały nogą w klepisku. Noc srebrzyła się jasno. Drzewało to boso. Gdy wracaliśmy przez uśpione małe uliczki, nie było już amantów wiejskich ukradni miradorów. Krok dzwonił na kamieniach bruku. Może wzdychały dulcynee w panieńskich pokojach. Myślałem o tym jednym, jedynym pisarzu na świecie tak Per excellence rycerskim i szlacheckim treścią swego dzieła, który dostąpił zaszczytu obcego poetom marzącym o trafieniu ich książek pod strzechy. Czyż chłopi spod Nowogródka gwarzą o Stolniku i Telimenie? Don Miguel Cervantes Saavedra uczynił lepiej. Jego opowieść sentymentalna i rubaszna, jakby na pół z reja, na pół ze Słowackiego, odczepiła się od książek małych znaczków zwanych literami, kart papieru i czcionek z ołowiu, rozsiała się po stepie manczeńskim od Aragamasilii do Sigwency, jak jesienią rozsiewa się z rozesłych latem bodiaków lotne nasienie ziela. Wiatry rzucają je dalej pod stopy starych wiatraków i pod mury dawno wymarłych zamków. Roznoszą w grządki winiczne, dobrze uprawne, przerzucają na drogi, które wyasfaltowała epoka. Białe puchy nasion wędrują po stepie, czepiają się ziemi i ludzi, nie chcą umrzeć. Obok literackiego, którego każdy zwykle cytuje, ale po prawdzie nikt naprawdę nie czyta, rośnie gdzieś w takiej Lamanczy inny ludowy Cervantes. O jego bohaterach mówi się wciąż jeszcze wieczorami przy ogniu, na tej wsi głuchej, choć tam na świecie jest wojna i rewolucja, chodzi o naród i proletariat, choć o kilkadziesiąt kilometrów stąd tę samą jasną noc dudnią ciężkie samochody wojskowe na szosie do Madrytu. W Madrycie Pełną jednak sielankę, oazę na Saharze Wojny, lamus, którego nie przewiał wiatr żadnej rewolucji, miałem odnaleźć nie w zagubionym na stepie Toboso, ale na zajutrz w samopołudnie w centrum Czerwonego Madrytu. Oaza była obwarowana przywilejem dyplomatycznej nietykalności – a zwała się poselstwem Rzeczypospolitej Polskiej w Hiszpanii. Po cóż, zaraz po przyjeździe zgłosiłem się do poselstwa. Nie miałem żadnej konkretnej potrzeby, a nie przeczuwałem jeszcze, jak ostrymi konturami odrysuje się polska oaza na wielkim tle tego kraju. Było to jakieś poczucie, że będąc polskim dziennikarzem, trzeba swym władzom zameldować o przybyciu. Było może jakieś spodziewanie, że poruszając się swobodniej od nich po kraju, Mogę im być pomocny choćby drobną informacją w ich pracy. Mogę także otrzymać wiele ciekawych i wszechstronnych objaśnień, wokoło których obrośnie tym lepiej moja własna wiedza o Hiszpanii. Dyplomatyczną oazę stanowił niewielki pałacyk obstawiony sowicie milicjantami strzegącymi bezpieczeństwa. Było to po owych dość niewyjaśnionych właściwie strzałach do auta poselstwa których śladu co prawda nigdzie nie dało się odnaleźć, ale za murem tej groźnej warty odzyskiwała swoje prawa polska wiejska cisza. Cisza z rzadka przewietrzanych pokoi, okurzonych tomów wydawnictwa Ligi Morskiej i Kolonialnej, urok wylegujących się na meblach Rzeczypospolitej rasowych piesków. Po chwili przedefilowała przez tę ciszę rosła dziewoja, która swój strój panny służącej przyozdobiła u piersi piękną czerwoną gwiazdą z sierpem i młotem, rozmiarami dorównującą tym gwiazdom, które połyskują w dnie uroczyste na frakowych piersiach dyplomatów. Promyk rewolucyjnej pożogi przedostawał się więc jakoś przez zapuszczone rolety. Tylko młody woźny urzędował w mundurze i uprzejmie. Po chwili stanąłem przed obliczem młodego Atasze. Paszport i legitymację wprowadziły mnie nawet pewien stopień zaufania. Zapytano, kiedy zamierzam wracać. Powiedziałem, że ledwo przyjechałem, więc chyba nie prędko. Bo mogą odciąć Madryt. Niech odetną. Mogą odciąć lada dzień. Dobrze. Wejdą tu powstańcy. Niech wejdą, powiedziałem. Nie jestem komunistą. Czegoż mam się bać? Młody Atashe popatrzył na mnie zdziwiony i zaczął tłumaczyć. Jego zdaniem, nie mogę zostać w Madrycie, muszę stąd zaraz, jak najprędzej wyjechać. Lada dzień, przetną drogi. Muszę wyjechać. Ale dlaczego? Atasze zniecierpliwił się. Czy ja nie czytałem gazet? Czy nie wiem, co się dzieje tutaj? Wiem, ale jestem dziennikarzem. Myślę, że jest tu wielu dziennikarzy, jak wszędzie, gdzie coś się dzieje. I nikt ich nie zastrzelił, są pod opieką. Oczywiście może pan robić, co pan chce. My tylko panu radzimy. Słowo radzimy wypowiedziane było z tym dobrym, mocnym naciskiem, z jakim umieją je wymawiać dygnitarze od szóstej kategorii służbowej. Ale my nie odpowiadamy, my nie gwarantujemy, my dla pana nic nie możemy zrobić. I z naszej strony pan na nic liczyć nie może. Wyjaśniłem, że o nic nie proszę, że pragnę na razie poznać tylko Pannę Jeziorańską, korespondentkę Pata, która z największą odwagą, jak już o tym z Barcelony wiedziałem, chodziła po mieście w dniach walki i jeździła teraz na fronty. Tymczasem wszedł inny przedstawiciel Rzeczypospolitej. — Czy to ja pisałem dawniej w Gazecie Polskiej? — Nie, to nie ja. To Kazimierz Proszyński. — A może jestem z IKC? — Nie? — Nie? Ale może znam Drymera? Nie wiem, czy czytelnikom jest znana ta półhistoryczna postać. Kapitan Drymer, odznaczony w kampanii 1920 roku, jest uważany za szarą eminencję spraw personalnych MSZ-u. Otóż znałem Drymera. Moje akcje, stojące u tych panów raczej niewysoko, drgnęły jakby w górę. Spojrzano po sobie i po chwili zapytano z zabawną atencją, czy dawno widziałem Drymera. Chochlik w przypadku chciał, że widziałem go w przeddzień odjazdu z Warszawy. Powiedziałem więc to. Teraz akcje poszły w górę jeszcze wyraźniej. Zaczynało to być krępujące i przypominałem sobie, jak wielkim postrachem placówek jest kontrolna działalność Wydziału Personalnego. Można było dalej brnąć w tę niewyraźną, ale bardzo wygodną sytuację i wyzyskać utylitarnie to, co literacko wyzyskał autor rewizora z Petersburga. Ale wolałem dodać, że jeśli istotnie widziałem drymera, to siedzącego w kawiarni, że znam go zaledwie przelotnie. Wody wezbranej przed chwilą, grożącej powodzią serdeczności, atencji, odpłynęły w błyskawicznym tempie w głąb urzędniczych piersi. Byłem już otaksowany w całości. Nie jest z gazety polskiej, nie pisuje w IKC, znajomości z władzami, słabe. W tej właśnie chwili weszła panna Jeziorańska i nie trzeba było być Sherlockiem Holmsem, żeby się domyślić, że żaden z tych panów nie posądza jej o cień nawet stosunków z ludźmi w skali Drymera. Zygmunt Nowakowski napisał kiedyś, że podczas grudniowego pobytu w Moskwie raz jeden tylko odmroził sobie rękę, podawszy ją polskiemu dyplomacie. Pannie Jeziorańskiej nie groziła ta perspektywa. Z tej tylko racji, że nasi dygnitarze nie podają zazwyczaj ręki stenotypistkom i tym podobnym. Co najwyżej mogła się była na odległość nabawić lekkiego zapalenia płuc, ale widać posiadała już długoletni trening. Miejsce przedstawienia mnie zajęło coś, co było raczej przydzieleniem jej do moich usług, nieomalże personalnych. Nie miało to oczywiście znaczyć, że jestem możnym paszą z Lechistanu, zasługującym na tak cenny dar. Znaczyło po prostu, że młoda panna, bez pieniędzy, bez protekcji pracująca sama na siebie, bez zaskarbiań się u szefów, jest najlepszym obiektem na odczepne. Ów przydzielony obiekt stał właśnie przede mną. Miał ładnego buziaka, delikatne rysy, coś godnego i pewnego siebie, ale zarazem widocznie zbiedzonego i zahukanego. Dużo później miałem się dowiedzieć, że panienkę istotnie przydzielano jako pilota do przeróżnych naszych osobistości zawadzających o Madryt. Ta nikła, nieważna osóbka miała tak sposobność poznać z najprawdziwszej strony naszych panów. Chciałbym tu zanotować, że najmniej sympatyczne wrażenie, dość przypominające niestety wersalizm rosyjskiego majora Płuta z pana Tadeusza, pozostawił pewien grafoman w mundurze, Najsympatyczniejsze, najprostsze, koleżeńskie, ułożone w ramy dżentelmena, który nie rozróżnia pań ministrowych i panien od maszyny, tylko zna kobietę. Zostawił Konrad Wrzos. Wszystko, co, co pisze, jest niezawodnym odbieganiem od tematu. Jest schodzeniem na ogromny polski temat w stosunku mężczyzny, gdy staje się szefem do panny pracującej w biurze. Czytelnik musi mi przebaczyć te dywagacje. Bo oto ulica, na którą patrzyłem z okien poselstwa, była, co tu mówić, ulicą dziejowych wydarzeń. Krajem, który już Lelewel uważał za tak podobny naszemu, wstrząsała burza wielkości tej chyba, co obaliła Carat. A przez owe okna i przez tych ludzi w poselstwie miała oficjalna Polska oglądać to wszystko jak przez szyby. Niestety, co tu gadać, szyby były mocno niedomyte, niezlane zlane potokiem świeższej wody, Nieutarte dobrą ścierką pouczenia, popstrzone za to tęgo przez muchy, handr i kaprysów, małości, klejni, zagadnionek, drymer, nie drymer, ma stosunki z urzędowym pismem i w ogóle, ważny on, czy nie warto z nim gadać. Za murami poselstwa, za tą malutką enklawą neutralności, dokąd czerwona gwiazda wślizgiwała się jedynie na piersiach pokojówek, jakieś światy waliły się i powstawały. Huk wydarzeń materializował się w huk armat, a tu były drzwi szczelnie od Europy zamknięte hałasów. W ramach jakiegoś Soplicowa trwał stan rzeczy nic z Soplicowem ani dawną Polską wspólnego nie mający. Jakiś polski nouveau regime, może nie stary, ale na pewno przestarzały. Człowiek dla takich ludzi zaczyna się od urzędnika piątej kategorii służbowej. Zmiany w świecie redukują się do przesunięć służbowych. Postęp jest równoznaczny z awansem, katastrofami kosmicznymi, przeniesienia w stan spoczynku, wydarzeniem dziejowym staje się nominacja. A kobieta w tym świecie może być kosmosem, jeśli jest panią ministrową, może być atomem i mikrobem u stóp tytana szefa, jeśli jest panną z biura. Swój stosunek do kobiety ułożył ów dziwny świat w olbrzymią gamę rozróżnień. Może to być stosunek Antoniusza do Kleopatry i stosunek wodza Bushmenów, do swej domowej siły roboczej. Rozeszliśmy się z tym, że ja o nic nie proszę i na nic liczyć nie będę, a ci panowie niczym mi nie służą. Istotnie nie mogli mi też służyć niczym. Mogłem się od nich, owszem, i to były rzeczy cenne, dowiedzieć o warunkach eksportu jaj i importu pomarańcz. Mogłem dowiedzieć się pełnego składu Madryckiego Korpusu Dyplomatycznego, jak są z domu żony ambasadorów i ministrów pełnomocnych? Jakich marek miewają samochody? Dokąd jeżdżą na golfa? Tego, co mnie interesowało, mogłem dowiedzieć się za to od niepozornej panienki, na której ramiona, trudno powiedzieć tu barki, spadało i urządzenie wystaw sztuki polskiej i kontakty z prasą, i jakaś akcja propagandy kulturalnej polskiej, może małej, może robionej w sposób niefachowy, może nieumywającej się do tego, co tu robili choćby Czesi ze swymi docentami i atasze kulturalnymi z ludźmi o odpowiednim przygotowaniu ale akcja która bądź co bądź była tu robiona przez tę jedną pozbawioną rang czynowniczych osobę wieczorem tego dnia byłem z panną jeziorańską u szefa prasowego hiszpańskiego ministerstwa spraw zagranicznych nie tu już było inaczej jeszcze później prawie nocą poszliśmy po przepustki na front do gmachu olbrzymiego ministerstwa wojny Snuły się warty, biegano po korytarzach z papierami. Ludzie w rozmamranych kurtkach urzędowali za biurkami. Nie, może tu były Sowiety, a może dyktatura, nie wiem, ale tamten ruch małych papierowych ludzi skończył się był już tutaj na długo. W październiku 1936 roku Madryt jest bardziej rewolucyjny niż Moskwa, bardziej fanatyczny niż Mekka, żyje tempem intensywniejszym niż Nowy Jork. Tylko eksterytorialne urzędnicze Soplicowo jest tu szczątkiem cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła. Tylko tam świat i ważność rzeczy mierzy się kanonami, które o krok za bramą nie istnieją już więcej. Są jeszcze jedne oczy polskie, które tu w Madrycie śledzą obok nas po swojemu nurt dziejowych wydarzeń. Wolno im patrzeć poprzez kurz wieków, bo widziały zbyt wiele. O ich istnieniu nic nie wie polskie poselstwo, choć to by może i należało do jego działalności kulturalnej. Nic nie wie nasza dyplomacja, choć persony to były nie lada, uksiążęcone poniekąd. A gdyby kiedyś jeszcze repatriowano je do Polski, to tylko między dwoma apartamentami wahałby się dla nich wybór Wawelem i Zamkiem Warszawskim. Są to oczy małej trzyletniej infantki. W kołafiurze z wielkimi perłami na dziecinnej główce bladobłękitne słowiańskie morze nordyckie. Są to oczy drugiego zbłąkanego tu polskiego dziecka, które nim je portretował Rembrandt malowano dla dworu madryckiego. Istnieje tak druga polska oaza madrytu, starsza od tamtej o trzy wieki. Parę miesięcy temu przestała być eksterytorialną, nietykalną i może dzięki temu mogę tu wejść teraz. Jeden z arystokratycznych klasztorów żeńskich Madrytu. Długa sala, cała w mroku, spływającym z grubych murów klasztoru, z ciemnych kasetonów sufitu. Nazywała się przez całe wieki Królewską i wyżej od Królewiczów wiszą tu tylko królowie, infanci i książęta. Patrzy Karol V, w którego państwie nie zachodziło słońce. Patrzy podejrzliwy i drobiazgowy, okrutny i pobożny Filip II. Nieszczęśliwy Don Carlos, zwycięzca spod Lepantu i bastard habsburski. Don Juan d'Austria. Patrzy jego siostra, jak on nieślubne dziecko cesarza. Księżniczka i Ksieni. Dwoje dziecięcych portretów zabłąkanych w tej galerii królów. Gdzie szereg numerowanych Filipów i Karolów gubi się w ludzkiej pamięci. Wyszło dzisiaj na plan pierwszy, bo nie byli to infanci Hiszpanii. Te dzieci, maleńka Anna Maria i niewiele od niej większy Władysław, to principes polonie et Swecję, dzieci Zygmunta Wazy. Jak do klasztoru Ksieni, Juany d'Austria, zawędrowały potreciki polskich królewiczów. Może posłał je w darze Filipowi II, którego tak bardzo przypominał. Może tymi dwoma potrecikami sygnalizowały sobie dwa królewskie dwory przyszłe możliwości matrymonialne. I potem, gdy z możliwości tych nic nie wyszło, a portreciki obcych infantów niewielką artystycznie przedstawiały wartość na dworze, gdzie malował Velázquez, odstawiono je w kąt do lamusa i rupieciarni, jak odkładamy w kąt fotografie staroświeckie, które nie znaczą nic dla nas, choć mogły znaczyć wiele dla pokolenia naszych dziadków. Sala królewska klasztoru de las descalzas reales, klarysek zwanych tu bosymi królewskimi, była przez stulecia idealnym lamusem. Prawie nie zaglądało do niej słońce. Z obcych ludzi nie zaglądał nikt. Dwadzieścia pięć zakonnic żyjących wedle najsurowszej reguły żeńskiej średniowiecza, pochodzących z największych rodzin Hiszpanii, starzało się i marło. Dwadzieścia pięć kapliczek wokoło wirydarza zmieniało kolejno swe służki. Coraz to nowa cela podziemna otwierała swe kamienne podłogi z zwłokom bosych królewskich. Dwór, pod którego bezpośrednią opieką pozostawały, przesyłał nowe portrety dobroczyńców i pomazańców. W małym ogródku rosło wino i rzodkiewki. I wszystko to było jak w czasach, gdy święte oficjum paliło swe ofiary. A z nielicznych okien klasztoru widać było wokoło płowe pola Kastylii. Spokoju nie burzyło tu nic. Rewolucje XIX wieku przeszły obok. Zamachy dynamitardów nie wysadziły w powietrze małych i grubych szybek wtłoczonych wołowiane oprawy. Republika 14 kwietnia 1931 roku zapomniała o małym klasztorku. Dziś, gdy pierwsi mężczyźni chodzą po nim i pierwsi obcy oglądają jego kaplice i portrety, wydaje się dziwne, że o kilkadziesiąt kroków jest ludna Puerta del Sol, jest Gran Bija Drapaczy Nieba, są wielkie kina i w najbliższym idzie rewolucyjny film sowiecki Marynarze Kronstadu. Krok milicjantów dzwoni po pustych korytarzach, po schodach znoszą do tego bezpiecznego schronu cenne rzeczy uniesione z innych kościołów, klasztorów i pałaców. Saskie Markizy w dworskim ukłonie i z wpół piersiami stawia się obok drewnianych matek boleściwych gotyku i żółtych na krzyżach rozpostartych Chrystusów. Nowi gospodarze oczyścili i pomalowali wapnem brudne korytarze, strzepali kurz, jednego tylko tknąć nie mogli, milczenia. Można by pomyśleć, że nagromadziło się ono podczas wieków szeptów i modlitw tak grubą warstwą, że wymieść go nie była w stanie nawet taka rewolucja. I raz jeszcze się nie wierzy, że obok stąd jest ulica tak nowoczesna i europejska, jak największe ulice Paryża że płynie tą ulicą lawa rewolucyjna taka sama jak w październikowym Petersburgu, że o kilkadziesiąt kilometrów przed miastem są już pierwsze linie bojowe, baterie armat podnoszą słupy kurzu, ziemi, gruzu, karabiny maszynowe terkoczą wśród nieskopanych w popłochu kartoflisk. Pierwszy raz widziałem Madryt w takie dni właśnie. Przyjechałem z Walencji od strony południowej, Toboso i Aranjuezu, Przejechałem przez przedmieścia brudne, nędzne, zakurzone, jeszcze gorsze od warszawskich i wjechałem niemal bezpośrednio na wielką ulicę, taką jak Paryskie, błyszczącą marmurami od drzwi swych domów, odurzającym przepychem. Gran jest chronologicznie ostatnim dziełem, jakie wzniesiono w rozkochanej w budownictwie Hiszpanii. Jest tym, co Hiszpania zbudowała w najprostszym sensie budynku w XX wieku. Jak w wieku XI zbudowała katedrę w Toledo, a w wieku XIV granacką Alhambrę. Gran Via budowano rewolucyjnie. Żeby mieć wielką, nowoczesną ulicę, choćby tak krótką jak ta, Madryt musiał zburzyć całą gęstwinę wyrosłych tu przed wiekami, niewysokich, ciasnych, skupionych jak owcze stada kamienic. Pokroić wąskie i łamiące się ulice, wytyczać wśród gruzów prostą linię szerokiej arterii, Wdrążyć w grunt, gdzie tkwiły resztki tych zeszłowiecznych fundamentów, bloki zdolne utrzymać 16 i dwadzieścia pięter nowojorskiego Madrytu XX wieku. Gdy stanęły, kilka najbliższych kościołów zniknęło. W Hiszpanii po raz pierwszy w cieniu czegoś niezmierzenie od nich potężniejszego. Gmachy banków, przedsiębiorstw przemysłowych, świątynie potasu i nafty, węgla i ród zmierzyły swą młodą energię z przeszłością wieku. Pod niebo wyrosły ściany z wykrojonymi w nich oknami, a ludzie z tych okien po raz pierwszy w Hiszpanii zaczęli patrzeć, patrząc na wieże kościołów nie ku niebu, a ku ziemi. Chłopi kastylscy, chłopi z dalekich prowincji zobaczyli, przebywając tutaj, że są rzeczy na świecie wyższe nad szczyt kościelnej wieży. Gran Bija przepruła dla swych drapaczy drogę przez odmęt małych domów nędznego i starego Madrytu, Weszła na wzgórze, stanęła nad miastem nędznych przedmieść, zawianych kurzem lecącym od pól na południu, rozejrzała się szczytami swych gmachów przez kraj, płaską płytę wydźwigniętą wysoko nad poziomem morza, pod mróz długiej zimy i upał krótkiego lata, w półkole stokroć od niej potężniejszych łańcuchów dalekiej głada Tego Madrytu, w którego cieniu zdołały przetrwać klasztory bosych, królewskich, i świat już nie królewskich nędzarzy. Tej Hiszpanii, którą tu przyniósł wiek XX, Gran Bia, jak katedry gotyckie średniowiecza, jest najlepszym, najwierniejszym obrazem. Wiek XX nigdzie tak bardzo jak tutaj, w kraju Toledo i Alhambry, nie czuł się w swym budownictwie zmuszonym do dorównania poprzedniej wielkości. Wtedy na szczyty drabaczych chmur wydrapały się złocone orły. Rzymskie kwadrygi, lwy czy niedźwiedzie, geniusze dźwigający globy ziemskie, obeliski azteckie, nagie kobiety ujeżdżające mustangi, cała mitologia i zoologia dobrze znana z zeszłowiecznych przycisków na biurka, pretensjonalnych brązików i kałamarzy. Cały brak smaku z chyłku XIX wieku przystroił silące się na amerykanizm drapacze madryckiej nowoczesności. Pod niebo sterczy to teraz Równie czczej, bez sensu jak turze głowy, zbroje średniowieczne, przyłbice i gotyckie iglice tynkowych frontów niejednej kamienicy warszawskiej. Tylko, że w kraju wielokrotnie od naszego bogatszym zamiast gipsu był marmur, zamiast kamieniczki drapacz. Wszystko było kilkakrotnie droższe, większe i bogatsze. I jednocześnie tym silniej podkreślało swoją bogatą szpetotę, niecelowość swej architektury, zbytek budowli nieuzasadniony żadną architektoniczną potrzebą, rażący. Fontanny Alhambry i pilastry klasztorów gotyckich, wszystko to miało, może kiedyś, swój sens, swój cel. Wszystko to podtrzymywało coś, czy podpierało, utrzymywało chłód, czy dawało cień. Wszystko to miało jakieś uzasadnienie. Wszystko czemuś służyło. Te orły formatu biurkowych przycisków, kałamarzowe kwadrygi, jasteckie uwieńczenia banków nie służą niczemu, i co jeszcze gorsza, nie służyły niczemu. Ten świat, który to wszystko w ostatnich dziesiątkach lat wzniosł i zbudował, świat kuponów akcyjnych wielkich przedsiębiorstw i Napoleonów giełdy, którego dziełem jest Granbia, jak dziełem kalifów była Kordowa, zawalił się w naszych oczach bez krzyku naszego protestu. Świat drgnie, gdy kule armatnie strzaskają dom Cervantesa. Zapisze każdy zniszczony obraz klasztorów sprzed lat trzystu, Schyli czoło przed uchronieniem każdego obrazu goi, każdego szkicu Belasqueza, każdej Madonny, każdego krucyfiksu. Jeśli jutro bomby zwalą dwudziestodwupiętrowy gmach na Gran Bia, mieszczący najwspanialsze kino i najpiękniejszą restaurację i nazywający się Kapitolem, któż zarejestrują wypadek na świecie poza fotografią reportera i poza właścicielem buildingu? Trzeba było dopiero wielkiego wstrząsu, żeby jednak i przez ten kanion wielkich gmachów przepłynął potężniejszy od niej nurt życia. Nurt, który nadał niespodzianie piętrzącym się zbyt dumnie budowlom jakiś cel inny poza dumą. To z wysokich pięter tych domów karabiny maszynowe mogły 19 lipca nakazać milczenie wojskowym z Quartel de la Montagna. To wielkie lokale gmachów na Gran Villa pomieściły biura kwaterunkowe, aprowizacyjne, organizacyjne, jakie naraz stały się potrzebne rewolucji. To wreszcie z tarasów tych dachów, spod owych kwadryk, orłów, uskrzydlonych kobiet, jasteckich obelisków, artyleria przeciwlotnicza mogła prażyć z powodzeniem i odpędzać z powrotem za guadarrame samoloty nieprzyjacielskie. W te dni dopiero w innym niż giełdowe i towarzyskie znaczeniu Gran Via stała się centrum Madrytu. Pochody idą miastem rozwleczone, olbrzymie, z mnóstwem czerwonych transparentów, z mnóstwem czerwonych sztandarów. Pochodów jest za dużo i w pochodach przez miasto jest za dużo ludzi młodych. Coraz głośniej grzmią przeciwko temu dzienniki. Coraz więcej odzywa się przeciw temu głosów. Za dużo, nawet jak na lud, jest tu potrzeby wykrzyczenia się. Za dużo, nawet jak na lud południowy, jest tu potrzeby gestu i teatru. Pod plakatami... Los fusiles para el frente, karabiny na front, przedstawiającymi milicjantów, którzy z karabinem beztrosko zasiadają w kawiarni, widać czasem obrazek będący dokładną repetycją piętnowanej sytuacji z plakatu. Zbyt wiele walki o nią. Dwa wielkie związki zawodowe grupujące w sobie po parę milionów mas robotniczych w Hiszpanii. Jeden socjalistyczno-komunistyczny Unión General de Trabajadores. Drugi syndykalistyczno-anarchistyczny Confederation Nacional del Trabajo wciąż ścierają się z sobą. Trwa Targ o teki Rewolucji Proletariackiej numer 2. Targ o teki jakby nic się nie zmieniło od czasów Cortezów, Romanonesa i daty, kulis parlamentarnych i partii. Targ o teki jakby o kilkadziesiąt kilometrów i bliżej nie było tanków, samolotów, żołnierzy z Terzio, i Maurów generała Franco. Niezmiernie, niezmiernie trudno. Olbrzymie są trudności kierujących tą ludzką lawą, którą wylały kratery robotniczych przedmieść, drzemiące przez wieki i naraz, jak wulkany, zbudzone, suchodnicze Puebla. Ta lawa w swym pierwszym dniu stworzenia zalała to prawda, wszystko. Niemal gołymi pięściami opanowała warowny kwartel de la montagna. Zgniotła powstanie w Barcelonie, rozbroiła gwardię cywilną, doborowe kadry policyjne, uwięziła oficerów, wcieliła w swe szeregi żołnierzy, zdobyła całą broń, wszystkie karabiny i bagnety arsenałów Hiszpanii. Przelała się całymi tygodniami zgrozy, zemsty, zniszczenia, nie kierowana niczym prócz instynktu przez wszystko i wszystkich w tym kraju sprawiła, że pucz wojskowy, który miał za sobą olbrzymią większość Korpusu Oficerskiego, w tym kraju pronuncjamentów, musiał się załamać, że zamiast obsadzania banków, poczt, stacji radiowych i ministerstw, musiał pójść do normalnych okopów, zdobywać kraj tak, jak zdobywa się obcy kraj w zwykłej wojennej kampanii. Ale teraz właśnie przyszła ta zwykła kampania wojenna i stamtąd, gdzie zdołał się utrzymać, to jest najpierw w Maroku, kraju, gdzie społeczeństwo jest jeszcze niczym. Dalej z tych placówek, które żyją po dziś dzień życiem dawnej Hiszpanii, zamków i kościołów. Wreszcie z tych może nielicznych, ale ruchliwych placówek kiełkującego w Hiszpanii nacjonalizmu o faszystowskim zacięciu ruszył bunt naprzód. Zdobył bardzo znaczną część Hiszpanii. Dokonywa swych postępów planowo. Zagraża stolicy.